Kończymy się ze stadionem Lecha Poznań, oczywiście w Poznaniu. Przed mikrofonem będzie mój bardzo, bardzo dobry kolega. No cześć, już na stadionie? Właśnie wszedłem! Je, jak atmosfera? No i stadion jest cały, na pół godziny Aha, no nie mów tak brzydko. No. No, na Dobra, to ten, a, a gdzie, gdzie macie miejsca? Ja... Jaki wynik meczu będzie? Proszę? Jaki wynik meczu? No nieważne jaki, ważne, żeby do przodu. Dobra, to za zadzwonię po meczu. No berlecie, Trzyma, Grzesiek, jeden z ważniejszych kibiców Lecha Poznań. To co? Um, zaczynamy dzisiejszy podcast, jak już pewnie zdążyliście się przekonać, albo dowiedzieć wiadomo o czym, wiadomo o czym. Lech Lech w górę serca nie zwycięża Lech. Tym razem mu się udało. Musisz słuchać właśnie prześwietnego podcastu nie tylko dla orów. Oczywiście można jeszcze sporo leczy poszukiwać przedmęcznych, jeszcze 10 minut do rozpoczęcia, ponieważ opóźnia się transmisja stacji Karabulskiej, muszę jeszcze poczekać, za 10 minut początek spotkania. Serdecznie witamy w podcast dzisiaj, jak słyszycie, meczowy Lech Poznań, Arka Gdynia, rudna wiosenna. Um, I właśnie pytanie, czy w tym momencie, kiedy nagrywam podcast, pytanie, czy Lech zdobędzie mistrza kraju. Oczywiście, nie mam żadnych wątpliwości, Lech mistrzem Polski po kilku latach ponownie. Um, ostatnie większe e, trofi, jakby tak można powiedzieć, to Puchar Polski, za panowania Czesława Michniewicza. Teraz Franciszek Smuda zwany Francem. Stadion Lechana Bułgarskiej. Mecz przyjaźni z, Ar z Arką Gdynia e, rozpoczyna się z, małą, z małym poślizgiem. E, właśnie speaker przed chwilą za, e, zapowiedział, że z powodu jakichś łączy problemów na łączach kanalu, kanału plus. Mamy, mamy 10-minutowe opóźnienie, ale Lech Poznań, Arkadynia, mecz ten dzisiaj dla Was specjalnie w podcaście. I może uda się z kimś pogadać. Może Franciszka Smudę w przerwie znajdziemy, może uda się z nim pogadać. Posłuchamy, posłuchamy dzisiaj podcastu o Lechu Poznań, o drużynie z mojego miasta, o mojej drużynie z mojego miasta. O, o tym, co lubię. Czyli może nie do końca. Polska piłka, ale Lech Poznań, Lech Poznań to jest y, to. To co? Co dzisiaj w planie? Mecz? Arka Gdynia Lech Poznań. Y, parówki, najlepsze na świecie parówki pieczone. Um, jak już nie postaramy się Franca Smudę znaleźć, postaramy się z kibicami pogadać. No i oczywiście na żywo. Wynik meczu, wynik meczu Lech Poznań, Arka Gdynia, to już wiecie, gdzie jestem. Po prostu jedynie, jedynie słuszna drużyna, jedynie słuszna, jedynie słuszny mistrz Polski. To wszystko dla Was w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Filip Dawiński, Lech Poznań, ulica Bułgarska. Jaki mamy miesiąc? Nieważne. gra zaegraleń. jedną kiobachę, Po ile jest? Najdroższe kiełbasy na świecie, ale zjemy. Ups, sorry. E, jedna Za Zadychę. Drogo. Drogo. wam że drogo. Taka 22,5 cm długości. Do tego bułka, do tego musztarda, do tego widelczyk, do tego papierowa Watacka e, I drogo. Ale tego się nie robi dla klubu. Na pewno 9,50 z tej parówki idzie na klub. 50 groszy zarabiają ci co... co sprzedają te parówki parówka oczywiście jest w kolorze Lecha Poznań jest niebieska, biało niebieska w zasadzie w pasy no szkoda, że tego nie widzicie szkoda, że tego nie widzicie drużyna już wychodzi na mecz zagłuszają mnie czyli, czyli ja jem parówkę, lecę oglądać i spotkamy się później myślę, że po pierwszej połowie zobaczymy jakie wyniki i to tyle lecę, lecę oglądać aha, Rejs nie gra Ciao, już yes, Łukasz Pawelczak, stary kibis Lecha Poznań eee, Absolutnie Chwila rozmowa z Łukaszem Pawelczakiem To mój stary kolega z liceum eee, Taki dobry stary kolega Z klasy równoległej My chodziliśmy do klasy A On chodził do klasy C eee, No i widzicie, to jest pierwszy przypadkowy człowiek Którego spotkałem na stadionie Na pewno jest ich więcej Mój kuzyn gdzieś tutaj eee, No mnóstwo, mnóstwo dobrych ludzi na stadionie Lek już gotowy Lech już gotowy do gry, ja z bułką w ręku Pierwszy gwizdek I gramy Takie małe to boisko mi się wydaje Lech w tradycyjnie Niebiesko-białych Strojach Niebiesko-białych strojach Niebieskie, ładne koszulki Białe spodnie, białe koszulki Białe koszulki A Arka Gdynia Żółto, niebiesko-żółta w bramce poznańskiej drużyny Krzysztof Kotorowski z numerem 27, z numerem... kto tam, kogo jeszcze tam widzę? Mam małą wady wzroku, nie do końca dowi dowidzuję, ale mam nadzieję, że może podadzą skład. Dobrze! Ja milknę, tłum nie zagłusza. ścisk, biletów brak, stadion cały, cześcił szwaj. Góra z serca i niechcięcia ręki, niechcięcia ręki, serca i nie. od rzutu wolnego Jakubi. Już lechici w komplecie, bo Renkifo ładnie strącił. Trochę krótko. Nie trafiła piłka do Piotra Rejsa, teraz Rejs. Shimer Pong, Peszko. Jeszcze Lewandowski umie strzelić, Lewandowski, gol! Należała się brałka temu co pracował, harował, aż w końcu znowu uprawnionego goła. Robert Lewandowski, sędzia rozpoczął grę. Piłka znowu toczy się, w z podania padnie strzał, na trybunach radość, szał. Serca... Okazał się rejs, tymczasem piłka na środek, ręki pod Ostywicza. Sławomir Peszko, Niezmordowany zmordowany jest w tym meczu prawie pomocnik Lecha. Peszko ładne dośrodkowanie, jeszcze Arpoleta szansę, zobaczcie, ja! ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Rafał Murawski! 4 do 2. Coś nieprawda lego. Świetnie Arboleda też zachował się zastawiając obrońcę, przytrzymując piłkę. Zobaczmy Andrzej, on ją w zasadzie skrącił. Kiks Hatenbergera i Rafał Murawski Kolejarz, na bramkę wal, kolejarz i wreszcie go! Lech Poznań, Mistrz Polski 2009-2010, największe brawa na kolejorzach! Zapraszam zawodników, zapraszam sztab szkoleniowy, a także pana Adama Giersza, ministra sportu i turystyki, pana Grzegorza Latę, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i pana Andrzeja Rusko, prezesa Ekstraklasy S.A. Złote medale, te najcenniejsze dla zespołu Kolejorza. A na ten medal zapracowali Grzegorz Kasprzyk, Severin i Iwan Żurdziewicz. Manuel Arboleda, Tomasz Pandrowski, Jakub Wilk, Robert Lewandowski, Serwiej Krywiec, Jan Zapotoka, Semir Stilik, Sławomir Mikłęsko, Zdrakon Danewski, Bartosz Posadzki, Dmitry Iniacz, Grzegorz Wojtkowiak, Marcin Kikut, Krzysztof Krapek, Luis Enriquez, Tomasz Mikołajczak, Krzysztof Kotorowski, Jasmin Burić, Mateusz Moszczeń, a także Jacek Księski, tener zespołu, także pan Ryszard Kuźma, Paweł Biber, Andrzej Kasprzak. Andrzej Ludzkowiak, który wczoraj, jak sam powiedział, przyjechał do Poznania oglądać nas Muzeum, że naszymi kamerami z własnym nie moga. Także pan Marcin Łopatka, Marcin izd Łoziński, Łukasz Mownik i pan Marek Pogorzelczyk oczywiście, także pana Andrzeja Kaczyńskiego, Arkadiusza Kasprzaka i pana Henryka Szlachetkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Lech Poznań, Złote Medale, sezon 2009-2010. Należał do nich lek, jest mistrzem polskim. I jeszcze raz Poznań, Go, go, go Poznań, go, go, Poznań, go. Go, Poznań, go, go, Poznań, go, go, Poznań, go. Na końcu świata na. Panie tenerze, wczoraj świętowanie było wiadomo, natomiast chciałem się zapytać tak trochę nieparlamentarnie. Mam nadzieję, że pan zrozumie, czy z głową wszystko w porządku dzisiaj ku piłkarzu, pana głowa pan nie boli? Nawet jak boli, to, to da, się, da się wytrzymać i to jest właśnie, jak ktoś powiedział, tutaj słodki ból. Także myślę, że w tym momencie możemy przymknąć oko na niektóre rzeczy. Zasłużyli sobie na to, cieszę się, że pracowałem z grupą wspaniałych chłopaków, którzy byli charakterni, którzy mieli swój cel. Zasłużyli sobie na to, bardzo się z tego cieszę i naprawdę szczerze Poznań pławił się w szampanie. Jak zwał, tak zwał, ale, ale Poznań się naprawdę cieszył. Prawda jest też taka, że, że prawie 100 tysięcy ludzi witało nas na rynku. To się w polskich realiach nie zdarza i dla takich chwil warto żyć. Także naprawdę wielki szacun dla tych chłopaków. Dzięki nim przeżyłem swoją najpiękniejszą przygodę w życiu. Dziękuję bardzo. Przed sezonem mówiło się, że odchodzi Franciszek Smuda, w Lechu będzie pożar. Przyszedł Jacek Zieliński i nagle jest mistrzostwo, świetna gra. Jest mistrzostwo na pewno świetna gra, no to, to jeszcze można, można na ten temat dybać. Cieszę się, że mamy mistrzostwo, bo to jest naprawdę uhonorowanie tych naszych całorocznych przepraw, które mieliśmy, bo nie zawsze nam szło z górki, były bardzo ciężkie momenty, ale... Prawdziwy zespół poznaje się po tym, nie jak zaczyna, jak kończy, a ten zespół skończył tak jak trzeba. No. O cel, domyślam się, wejście do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na ile pan ocenia wasze szanse? Znaczy, teraz trudno jest mówić o szansach, bo, bo nie znamy jeszcze losowania i tak dalej, i tak dalej. No. Żeby można mówić o, o tym, że chcemy grać w fazie grupowej Ligi Mistrzów, w wszystkim zespół musi być wzmocniony, bo nie możemy opowiadać bajek i, i mówić o tym, że to, co było dobre na Polską Ligę, wystarczy na, na Ligę Mistrzów. Ten zespół musi być wzmocniony jedno jest już pewne, odejdzie Robert Lewandowski, czyli bardzo duża wyrwa. Eee, tym bardziej ten zespół musi być wzmocniony chcemy ściągnąć czterech klasowych zawodników po to, żeby podnieść jakość tej drużyny jeśli to będzie spełnione, to wtedy będziemy mówić o szansach Lidze Mistrzu. w mediach krążą różne nazwiska różnych napastników, czy z jakimś już jesteście posłowie? My jesteśmy z paroma posłowie, natomiast nie ma jeszcze żadnych konkretów. Dlatego, dlatego to cały czas jest no, owianem mgłą tajemnicy. Jeśli będą konkrety, to, to podamy. Natomiast na pewno chcemy ściągnąć zawodników, którzy podniosą poziom gry Lecha. Nie będzie na pewno transferów typu zmiennik czy zawodnik na ławkę. Do czegoś, czegoś takiego nie dopuścimy. Jakie są szanse na zostanie Peszki w Lechu? Ja wiem, że Sławek zostanie, że skusi go perspektywa gry w, w Champions League. Poza tym zrobiliśmy mistrza, sytuacja się zmieniła. Ja myślę, że. Sławek jeszcze spokojnie pogra rok w Poznaniu. Będzie miał czas na to, żeby wyjechać na zachód. Czy jest możliwość, że Lewandowski zostanie na eliminacji Ligi Mistrzów? Nie wierzę w to. Nie ja w to nie wierzę. No, nie wiem, czy nie zostanie, ale ja w to nie wierzę. Cel na następny sezon w ekstraklasie? Taki zamyk teraz. Mistrzów zakończy już puste bramy zamknie stróż tylko jeszcze długo w noc będzie grzmiał i głos Jeden za drugim stoi Nikt się nie boi Odwójki nie stroni Tylko za wrogiem goni Ekipa chuliganów, lek Poznań swoje zrobi I zawsze pierdoli stawionowy monitoring Cios pałek, grat, kamieni, w boju niezwyciężeni Waleczni, niepokorni, wszyscy w walce zjednoczeni Zbyt wiele mocnych doznań, by zapomnieć Lech Poznań Zbyt wiele powiązań, wyjazdowych sprawozdań Znienacka, zasadka, Pierwsza nie za dnia, Wydaje mi się, że powoli. lubi przechodzić do Hulinaj historii Jest pierwszym trenerem polskim, który wygrał tutaj w Rotterdamie I pierwszym trenerem klubowym, który awansował do kolejnej fazy z fazy grupowej Pamiętaj, że jakie to jest uczucie? Tworzy pan historię? No, na pewno cieszę się zawsze z każdego zwycięstwa. Naturalnie ja się cieszę, że ci młodzi chłopcy zdobyli to, co, o co walczyli. Przede wszystkim to, że na zimę jesteśmy na pierwszym miejscu No i dzisiaj przyszliśmy do dalszej rundy. Widzę, że jest pan jeszcze cały czas w meczu, że tak powiem, bo nie widać radości na pana twarzy piłkarzy, którzy przychodzą obok przeciwnie już się cieszą no na pewno przeżywali już to przed meczem wiedziałem jaka koncentracja jest chcieli uzyskać ten wynik chcieliśmy jako pierwszy zespół który tak jak pan mówił wyszedł Znaczymy z grupy z tego się bardzo cieszy, Lech, bo jest mistrzem to świata, Jakim mistrzem, świata. mistrzem Polski dobry humor nas nie opuszcza dzwonimy do Grześka zobaczymy co Grzesiek powie halo Niewiele słyszę, słyszę, wszyscy słyszymy. Kolej, zaraz na rynek dobra. To tam porządnie się zachowywać. Tak, jakość dźwięku nie najlepsza, ale emocje, emocje, emocje to jest najważniejsze dzisiaj. Lech po 17 latach mistrzem Polski, nie mistrzem świata, chociaż może kto wie. Um, to tyle, dziękujemy i żegnamy w najlepszym, jakim może być nastroju. No tyle, oby za rok był jeszcze, jeszcze lepszy nastrój. Pozdrawiam i dziękuję za mikrofonem. Filip Dawidziński. podcast nie tylko dla Orów. Odcinek miliard 586, nieważne zresztą który, ważne, że Lech z Tobą mistrzem. Pozdrawiam,